Program drugi Polskiego Radia, minęła 8. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitz-Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta będziemy z Państwem jeszcze tylko przez godzinę. Poranek dwój.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 Zyty. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Grafika. Święto tych, którzy pielęgnują to, co widzimy na co dzień. To również Dzień Florysty. Okazja, by pomyśleć o sztuce układania kwiatów. A w wymiarze globalnym to także Dzień Tapira. Zwierzęcia rzadkiego, ale bardzo ważnego dla naszych ekosystemów. Pogoda. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe, ale tylko przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, aż do 15-16 stopni na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu umiarkowany i porwisty, zachodni i północno. Zachodni. Przed nami w poranku muzyka francuskiego kompozytora i organisty Mistrza Małych Form. Thank you. fantazja na flet i fortepianopus 79 Gabriela Fore jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych miniatur, a grali flecista Manuel Pai przy fortepianie Eric Lesarz w trzeciej godzinie poranka rozmawiać będziemy z Janem Klatą i Maciejem Wojtyszką o ogłoszonym przez Towarzyszenie Autorów ZAIKS i Teatr Narodowy w Warszawie ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralną. No i jak to jest z tymi konkursami? To jest tak, że niby są znani wszyscy, a nagle rodzi się Masłowska. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Z naszych propozycji na majówkę zaprosimy też Państwa do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na 28. Festiwal Kino na Granicy. Naszym gościem za dwa kwadranse będzie Łukasz Maciejewski, dyrektor polskiego programu tego przeglądu. Jest siedem po ósmej. Przegląd prasy. Pora zajrzeć do poniedziałkowych gazet i tygodników, a do studia powraca po dokładnej ich lekturze Magda Mikołajczuk. Witam ponownie. Dzień dobry. No nie z... przesadzajmy z tą dokładnością, bo <głos> jest tyle tego dobra, że człowiek tak galopuje przez te gazety, Strony przez tygodniki. Na pewno dokładnie tak, Na przykład w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak pisze o filmie Michael, o Michaelu Jacksonie i tytuł brzmi tak. Michael krzyczy, że jest zły. Michael to zmarnowana okazja na wielki kinowy dramat. Na otarcie łez są świetne sceny teledysków i koncertów. O zarzutach pod adresem artysty Ani słowa. To mógł być znakomity film, co najmniej taki jak Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury i Queen czy Elvis. Biografia, temat i piosenki nie są przecież gorsze. Tyle tylko, że twórcy kinowych hitów o Mercury i Presleyu, nie przesadzając z wywlekaniem życiowych brudów, nie mieli wątpliwości, że kłamać i przemilczać problematyczne hi problematycznych historii, jakie zdarzają się przecież w życiu każdego człowieka, co dopiero gwiazdom ze świecznika, nie wypada. Zwłaszcza, że widzowie i na taki fałszywy portret idola nie będą chcieli patrzeć. Jak zwykle rzecz jest w proporcjach, bo jak mówił Ryszard Ochucki, prezes klubu tencza, chodzi o to, by plusy nie przesłoniły minusów. Bez tego nie ma wielkiego dramatu, bez tego nie ma... Prawdy. Tymczasem spadkobiercy Jacksona wraz z jego prawnikiem James, Johnem Branka, który w przeciwieństwie do swojego klienta przeżył i nawet dał sobie wysmażyć laurkę w filmie, uznali, że cały świat może mówić i pisać o zarzutach pedofilii wobec ich Michaela oni zaś absolutnie to pominą i pominęli. I potem y, Jacek Cieślak pisze szczegółowo o, o, o tym y, filmie, podkreśla, że świetne są sceny teledysków i koncertów Ym, i kończę tak. Spadkobiercy pozostawili sobie też furtkę do przyszłości. Film wieńczy napis. Ta historia wciąż trwa. Można na to odpowiedzieć następującą refleksją. Żyjący bracia króla Popo pokazali, jak straszny był ich ojciec. Zachowują się jednak tak samo jak Joseph, który nazywa Michaela maszynką do robienia pieniędzy. Znowu coś dla rodziny zarobi i powstanie pewnie sequel, zaś Jafar Jackson, czyli bratanek Michaela Jacksona odtwarzający jego rolę w filmie, być może pojedzie na turnę z tribute cover bandem. Już wiadomo, że Michael bije rekordy pomimo kontrowersji. W pierwszy tydzień może mieć wpływy nawet 300 milionów dolarów na świecie. O filmie Michael Jacek Cieślak pisze Rzeczpospolitej. A tak to jest jak się rodzina bierze za produkcję filmu. Vielen <Gülüyor> Dank. Teraz o wielkiej rodzinie odkuty, wielkiej mody, rodzinie Chyba momentami wiem, toksycznej. Jakim tak, już w, Newsweeku, w Newsweeku na majówkę Katarzyna Wężyk pisze, że diabeł znów ubiera się u Prady, czyli jest to opowieść o, o Meryl Streep, która gra główną rolę w drugiej części filmu. Diabeł ubiera się u Prady i o Annie Wintour, czyli postaci, którą odstwarza Meryl Streep. Wszystko stwierdza i obcina wzrokiem stojącą przed nią dziewczynę. Od modrego swetra poliestru przez spódnicę prosto z konwencji ohydnych spódnic po ortopedyczne buty. Mówi cicho, niemal szeptem, ale jej ton i spojrzenie obniżają temperaturę w pokoju o kilka stopni. Pożyczyłam to od Istuda, powie 17 lat później magazynowi Entertainment. Clint nigdy nie podnosi głosu na planie. Kiedy raz to zrobił, ludzie chodzili straumatyzowani przez dwa tygodnie. Niewiele kobiet może o sobie powiedzieć, że wywiera tak wielki wpływ na otoczenie. Jedną z nich jest Meryl Streep, zdobywczyni trzech Oscarów, 21 nominacji i nieoficjalnego tytułu najlepszej aktorki na świecie. Drugą Anna Winter, legendarna naczelna woga, która przez 37 7 lat usterów magazynu trzęsła całym światem mody, a i na emeryturze bynajmniej nie pozwala o sobie zapomnieć. Strip zagrała u to jest oczywiście Miranda Priestley. W kultowym filmie Diabeł ubiera się u Prady. 1 maja do kin wchodzi jego sequel. Sądząc po zwiastunach, Miranda nie, e, nie zmiękła. No i tutaj e, następuje e, powrót do największych ról e, Meryl e, Streep. Mm. I oczywiście później opowieść o samej Annie Wintour, która jest rówieśniczką Meryl Streep. Urodziła się w 1949 roku. Miała 15 lat, gdy obcięła włosy na modnego wtedy Boba. Fryzury nie zmieniła do dziś, a rok później rzuciła szkołę i zaczęła pracę w branży modowej. W latach 70. przeniosła się do Nowego Jorku, pracowała w kolorowych magazynach, ale jej celem zawsze był Vogue. Na rozmowie kwalifikacyjnej ówczesna naczelna Grace Mirabella spytała ją, jakie chciałaby objąć stanowisko. Twoje odparła. Pracy nie dostała. Bardzo ciekawy artykuł o dwóch mocnych, znaczących w świecie mody, w świecie filmu Kobieta", kobietach w Newsweeku. A ja jestem ciekaw, jak się Państwu będzie oglądało tę drugą część po 20 latach od pierwszej. Ja na pewno się wybiorę i bardzo jestem ciekawa, chociażby dla Meryl Streep. Jakby Meryl Streep zagrała, nie wiem, słuchawkę telefonu, to też by pewnie było perfekcyjne. I jeszcze zaglądamy do Jazz Forum, gdzie Wojciech Brodowski wspomina Dyzia Rudzińskiego, legendarnego saksofonistę, klarnecistę, który zmarł po długiej chorobie w Sztokholmie. 23 marca miał 88 lat. Był jednym z najbardziej aktywnych i cenionych polskich muzyków tradycyjnych przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Członkiem dwóch naszych najważniejszych zespołów tamtego okresu, New Orleans Stompers i Modern Dixielanders. Jest opowieść o, o całej drodze życiowej Bogusława Rudzińskiego, a na koniec tak sekwencja. Nikt z dawnych przyjaciół nie może sobie przypomnieć, skąd pochodzi ta jego ksywka Dyzio. Dyzio był dla nas zawsze Dyzim. Nigdy nie mówiliśmy do niego Bogusław. Mówi pianista Witold Krotochwil, założyciel, założyciel i pierwszy lider Modern Dixielanders. Na pewno, jak niektórzy sugerują, nie kojarzył nam się z Dizim e, Gilspim. E, Dizzy przecież grał na trąbce, a nasz Dyzio na klarnecie i saksofonie. Może to przezwisko wzięło się od wiersza Juliana Tuwima Dyzio marzyciel, albo z kreskówek Disneya. Dyzio był bardzo lubiany, towarzyski, życzliwy, nie stwarzał żadnych problemów. A przede wszystkim był znakomitym muzykiem, który wpisał się do historii polskiego jazzu. Paweł Brodowski w Jazz Forum wspomina Dyzia Rudzińskiego. Tyle o tym, co ciekawego w poniedziałkowej prasie znalazła Magda Mikołajczuk. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Odsyłamy państwa do dzisiejszych wydań. Romantyzm w wirtuozowskim wydaniu. Fragment pierwszego koncertu skrzypcowego Fismol Henryka Wieniawskiego grał Wojciech Niedziółka, a towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Pawła Przytockiego. Środowy poranek dwójki, 20 minut po ósmej właśnie został ogłoszony przez Stowarzyszenie Autorów ZX i Teatr Narodowy Ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną. Ma dać impuls do rozwoju współczesnej dr dramaturgii. Fanfary na start zabrzmiały w foyer Teatru Narodowego w Warszawie. dyrektor Jan Klata. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, jako działająca od 108 lat Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi oraz Teatr Narodowy w Warszawie, jako pierwszy w Polsce teatr publiczny z ponad 260-letnią historią, ustanawiają wspólnie ogólnopolski konkurs dramaturgiczny na nową sztukę teatralną w języku polskim. Maciej Wojtyszko. Proszę Państwa, Pomysł, żeby przyjść do dyrektora klaty i żeby mu zaoferować stworzenie konkursu, który by był skrajnie uczciwy, ponieważ konkurs na napisanie dramatu z godłem oznacza, że może to napisać każdy, kto napisze, podpisze godłem i przyśle do Teatru Narodowego. Trochę w moim odczuciu, ale to nie musicie tego ogłaszać publicznie, prostuje ścieżki polskiego dramatopisarstwa. Była taka piękna powieść Marka Twena, wizyta kapitana Stromfilda w niebie. Kapitan Stromfield wylądował w niebie i mówi, że chciałby się spotkać z Szekspirem, na co oprowadzający mówi, no tak, ale Szekspir to jest jakiś czwarty, piąty, pierwszy to jest taki szewc, który czytał swoje sztuki kolegom ale oni go nie zrozumieli, a żona zamykała go w piwnicy. Więc jeśli kogoś żona zamyka w piwnicy, to ma szansę stanąć do tego konkursu. Bez ustawek. Zdobywca pierwszej nagrody, oprócz 100 tysięcy złotych, zostanie nagrodzony realizacją w Teatrze Narodowym. I to jest nasz wkład. Największa zaleta tego Konkursu na sztukę teatralną ogłoszonego przez zaX Wespół z Teatrem Narodowym polega na tym, że nikt ze względu na nazwisko czy brak nazwiska na początku nie jest wykluczony. No tak, to jest konkurs otwarty, może w nim brać udział każdy i dodatkowo może mieć poczucie, że nikt nie wie kim on jest, dlatego że to jest konkurs z godłem, czyli jeśli ktoś gdzieś Kiedykolwiek próbował swoich sił jako dramatopisarz, ma jakąś sztukę, co do której ma uczucie, że mogłaby wypaść dobrze, to ma prawo tę sztukę przysłać. W moim odczuciu jest nadzieja, że poznamy zupełnie nowych autorów i że sito nie będzie gubić diamentów, bo te inne konkursy to przestorzone, albo są tematyczne, albo są środowiskowe, one mogą kogoś zgubić. Jest nadzieja, że Teatr Narodowy i ZAIKS wspólnie nie zgubią autorów, których warto nie zgubić i autorek. Prawdopodobnie nie ujawnią się jakieś nowe nazwiska, bo warsztat, forma to jest coś, nad czym się pracuje długo. Tutaj amator raczej nie ma szans, raczej chodzi o to, żeby autor nawet znany i uznany, ale jak gdyby spoza grona mógł swobodnie w tym konkursie, którego nagrody też są coś warte, zwłaszcza ta pierwsza nagroda, wystartować i być może zgarnąć pulę nagród. To jest tak, że niby są znani wszyscy, a nagle rodzi się Masłowska. To nie jest tak, że talent to jest coś, co czasami wymaga właśnie tych 20-40 lat obróbki. Ludzie są różni. Ja pamiętam parę takich przypadków, kiedy się pojawiał bardzo młody człowiek, pisał sztukę, no Piaskownica Michała Walczaka. Przecież on chyba wtedy miał ileś lat. I my trochę liczymy właśnie na takie zjawiska. To znaczy liczymy na to, że ktoś, kto... No, może jeszcze kończy pisać maturę, weźmie, usiądzie, napisze i na przykład zdarzy się cuda. może jakiś staruszek... Sam fakt, że to jest zgodłem, sam fakt, że to jest otwarte, że każdy, kto usłyszy tę audycję, może się zastanowić, czy ja bym przypadkiem nie chciał napisać dramatu. To to jest fantastyczne i cudowne, że Teatr Narodowy próbuje w to zagrać. Teatr Narodowy wspólnie z Zaiksem. Teraz Miłosz Markiewicz, Teatr Narodowy. Ten element anonimowości on jest dla nas o tyle istotny, że ma dać impuls osobom, które tworzą lub chciałyby zacząć tworzyć ale mają takie poczucie, że trudno jest się przebić przez jakąś warstwę, nazwijmy to skorupą, przepraszam, środowiska teatralnego. I w związku z tym ta anonimowość pozwala właśnie na całkowicie równe potraktowanie wszystkich osób, które będą się do naszego konkursu zgłaszać. Osobiście o tę anonimowość będę dbał jako sekretarz jury, ponieważ rzeczywiście zależy nam na tym, żeby nie tylko znaleźć osoby, które są wybitnie utalentowane, ale też dać szansę ludziom, którzy być może czują, że to jest ich moment, że mają coś ważnego do powiedzenia, ale w jakiś sposób czują się zablokowani przez brak dostępu do tego środowiska teatralnego. To tak, jakbyśmy pozwolili mistrzom świata w maratonie biegać razem z amatorami. Może któryś wyprzedzi. Ale również mistrzowie mogą po raz któryś startować. No mogą w tym mogą, konkursie mogą też startować. Oczywiście, że mogą. I też ich za dobre nazwisko nie premiujemy w żaden sposób. A co z pozostałymi? Numer drugi, trzeci? Będziecie im pomagać znaleźć miejsce? Pomagam młodym dramatopisarzom w ten sposób, że jest taka inicjatywa wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych Teatroteka że młodzi reżyserzy robią młode dramaty, no jeśli coś jest interesującego, to na ogół znajduje jakąś realizację. Co więcej, tutaj warto podkreślić, że pierwsza nagroda to 100 tysięcy złotych, natomiast drugie i trzecie miejsce też są nagradzane finansowo. Druga nagroda to 35 tysięcy złotych, a trzecia 15 tysięcy ze strony Teatru Narodowego dodałbym tylko, że my pozwoliliśmy sobie w regulaminie i też w porozumieniu naszym z zaix em zawrzeć taki punkt, który jeśli się okaże, że te teksty na wysokim poziomie są rzeczywiście takie, że aż trudno jest wybrać jeden konkretny, to pozwoliliśmy sobie również na możliwość realizacji któregoś z tych dwóch kolejnych nagrodzonych miejsc. O nowo ogłoszonym ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralną mówili Maciej Wojtyszko, Jan Klata i Miłosz Markiewicz, z którymi rozmawiała Anna Lisiecka. Utwory można nadsłać do 30 września tego roku na adres konkurs.narodowy.pl Tematyka jest dowolna, no a zbliżająca się majówka w sam raz dużo czasu, by napisać sztukę teatralną. Organizatorzy podpowiadają, Również by założyć osobne konto mailowe, które nie ujawni tożsamości autora. Ważne jest też, by w dniu wysłania utwór był już zarejestrowany w ZAiKS-ie. Yeah. W Venti Turbini z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Hendla śpiewał Justin Davis, jeden z najciekawszych współczesnych kontratenorów, a towarzyszył mu zespół Lanuowa muzyka. Minęła 8.32. Gość poranka. Dwóch. W najbliższą środę rozpoczyna się 28 Festiwal Kino na Granicy, jeden z najważniejszych przeglądów kina Europy Środkowej, odbywający się równolegle w polskim Cieszynie i czeskim Cieszynie. Festiwal tradycyjnie skupia się na kinie polskim, czeskim i słowackim. Czasem też zahacza o kino węgierskie, a w naszym studiu Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tegoroczne hasło festiwalu Między siłą, a bezsilnością. O, brzmi bardzo aktualnie. Czy to był punkt wyjścia do budowania programu, czy raczej coś, co się wyłoniło, kiedy te filmy się już tam ułożyły w poszczególne sekcje? Taki to jest pomysł od paru lat i on, nie nazwałbym tego hasłem festiwalu, to jest jedna z sekcji bardzo ważnych, bo sekcji łączących chyba drugi raz albo trzeci raz coś takiego wprowadziliśmy do sekcji festiwalowych, że jedna sekcja wywiedziona z literatury, bo dzięki obecności Andrzeja Godzińskiego mamy z każdym rokiem coraz mocniejszy program literacki i tam naprawdę niezwykły w tym roku e, pojawią się na czele, nie wiem, z Ewą Lipską, Adamem Michnikiem, przyjdzie Aleksander Kwaśniewski, więc mamy takie nazwiska naprawdę... E, e, z, i, Ryszard Krynicki. E, tak. E, e, I to jest hasło literatury i do tej literatury dokoptowaliśmy z radością i z entuzjazmem my, czyli Martin Nowosa, odpowiadający za dobór filmów e, m, słowackich i czeskich i, i ja, e, sekcję filmową. Natomiast to jest myślę e, hasło bardzo ciekawe, wieloznaczne, co ułatwia dobór repertuaru, no bo w ramach takiego hasła, mm -hmm. mówiąc tylko o, o polskim wkładzie w program filmowy, można zawrzeć zarówno tat Telewizji Okarskim w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, jak i eksperymentalnego robaka Mariusza Grzegorzka, czy zupełnie zapomniany, a według mnie fascynujący film zapomnianego, a fascynującego reżysera Leszka Wosiewicza Rozdroże Kafe". Więc uh, to hasło nie jest hasłem w ogóle festiwalu, Aha. ale jest hasłem jakimś wiodącym ważnej sekcji łączącej muzy w ramach Kina na Granicy. Ale też może zainspirować jako kuratora tej części tak. polskiej, jeśli tak. chodzi też o odpowiedź filmową na, Jak na, na takie hasło. groszny program mocno opiera się na retrospektywach. Kto w tym roku się pojawi na festiwalu? No, kto się pojawi, to wiesz, chyba łatwiej byłoby mi odpowiedzieć, kto, kto się przyjedzie. nie pojawi. To jest przedziwna impreza, alchemiczna zupełnie impreza. Ja jestem, przepraszam państwa za określenie, wyjadaczem. Robię bardzo wiele imprez. Sam jestem szefem sześciu festiwali, ale... Niepowtarzalność kina na granicy. Cieszyna polega również i na tym, że ponieważ jestem praktykiem, doskonale wiem, jak trudno jest pozyskać duże nazwiska, że to nie jest łatwe, to są zapracowani bardzo artyści. Z Cieszynem jest jakaś magia. To znaczy nawet ja, biorąc poprawkę pod bazę bardzo kiepską niestety, hotelową czy, czy noclegową w tym uroczym, pięknym Cieszynie i czeskim, i przede wszystkim polskim no, muszę odmawiać największym nazwiskom polskiego kina, oczywiście nie płacimy żadnych honorariów. A wierzcie mi państwo, że ja nawet mam jakąś ściągawkę, żeby, nie wiem, czy jest czas i miejsce, mhm, bo bym tego bardzo. nie spamiętał, ale no, może dosłownie parę nazwisk. Katarzyna Herman, Jowita Budnik, Grażyna Błęcka-Kolska, Robert Więckiewicz, Marian Dziędziel, Tomasz Szuchar, Łukasz Simla, Andrzej Chyra, Tomasz Dziętek, Krzysztof Globisz, Janusz Chabior, Andrzej Konopka, Dorota Rokplo, Tomasz Naumiuk, Filip Wojciech Smarzowski, Maciej Drygaz, Maciej Pieprzycka, Janusz Zaorski i tak dalej, i tak dalej. W sumie ponad 100 od A nazwisk. Do Z. E, tak, ja to tak sobie grupuję branżami, jak Państwo pewnie to wyłapaliście. E, e, trochę jest mi niezręcznie wymieniać tylko te nazwiska, podczas trzy uh -huh. e, razy tyle gości będzie w ramach festiwalu. Natomiast retrospektywy i goście to są e, dwie niezwykle ważne dla mnie sekcje. Takie autorskie sekcje, w tym sensie, że od początku, od pierwszej idei, i pomysłu po realizację dobór gości retrospektywnych. Za to odpowiadam oczywiście po stronie polskiej. I w tym roku to będzie Filip Bajon i jego kino. Ogromnie się cieszę na tę retrospektywę. Twórcy niby bardzo cenionego, szanowanego, obłaskawionego nagrodami, a wydaje mi się, że nie należycie docenianego przez to niezwykłe zupełnie autorstwo, o którym być może jeszcze uda mi się parę zdań powiedzieć. No i Robert Więckiewicz. W czasach, w których tak bardzo dużo jest, nazwałbym to jakiejś łatwości w ferowaniu określeń gwiazda, gwiazdozbiór, inf do, dochodzą nowe, jak influencer. Więckiewicz jest jakością, jest mhm. autorytetem. Jego wybory, jego postawa wobec też social mediów na przykład. Wydaje mi się to wszystko bardzo cenne i ważne. No i ogromnie się cieszę, że pokażemy taką naprawdę przekrojową. Chyba pierwszą w Polsce, tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się mhm. na pewno na taką skalę ale przegląd jego obecności w kinie zarówno polskim, jak i europejskim, bo pokażemy na przykład film Słowacki, w którym zagrał jedną z głównych ról, więc ogromnie się cieszę na te, na te dwie mm. retrospektywy. A w przypadku przeglądu filmu Filipa Bajona, czy bliższy jest ci taki jego rozmach historyczny, czy wolisz te filmy bardziej takie kameralne, psychologiczne? Mm. No udawały się i z jednego rozdania i z drugiego, bo pamiętajmy, że Bajon jako filmowiec, no myślę, że on by się bardzo ucieszył z tego porównania. No był jakby kimś, kto kogo kojarzono, nie wiem, z Wiskontem na przykład mm -hmm. Magnat jest tak. takim filmem, uwielbiam magnata, rolą Grażyny Szapołowskiej. I Bogusława Lindy i Jana Englerta. No wspaniały role. Oczywiście pokażemy te, ten, ten film po stronie czeskiej zresztą, ale to była i jedna strona medalu to także jest Kamerdyner. Mówię o tym filmie ostatnim, mm. jak dotąd, bo przed Kamerdynerem odbędzie się taka rozmowa o Bajonie z udziałem jego współpracowników, aktorów występujących w jego filmach, współpracujących z, z nim artystów, ale to jest też lingwista. To jest świetny pisarz, zresztą geny bardzo dobre, mm. co widać po działalności i filmowej, i literackiej potomków, synów, A ale Filip Bajon to był właśnie ktoś, dla kogo bardzo ważne było słowo i to, co zrobił w Wahadełku, moim ukochanym filmie Filipa Bajona, już bardziej kameralnym chyba, trudno by sobie wyobrazić utwór bardziej kameralny, to jest po prostu arcydzieło polskiego kina z mistrzowską rolą Janusza Gajosa. Więc pokażemy przekrój, pokażemy zarówno tego Filipa Bajona bardzo znanego, jak i takie perełki do odkrycia, jak jeden z znowu moich ulubionych filmów, bardzo słabo Pamiętanych Bal na dworcu w Koluszkach z Janem Nowickim. Bardzo, bardzo się cieszę i wiem też, że i Filip Bajon jest ukontentowany. Oczywiście i Robert Więckiewicz i Filip Bajon będą na całym festiwalu i bardzo radzi na spotkanie z widzami. A jak zmienia się publiczność kina na granicy? Bo to jest chyba ciekawe doświadczenie, bo z jednej strony te przeglądy dotyczą, no tak jak już na początku powiedziałem, i kina polskiego i czeskiego słowackiego. Jak ta publiczność się miesza tam? Jak Słowacy czy Czesi są zainteresowani polskim kinem, a jak Polacy są zainteresowani tym kinem naszych sąsiadów? To bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem wychowankiem z lat moich licealnych, potem studenckich. Pamiętam taką etykę czy estetykę. To jedno z drugim się łączy właśnie festiwali letnich. Ich nie było wiele. Początkujący Zwierzyniec, początkujący Kazimierz Dolny czy działająco dla lubuskie lato filmowe Włagowie i tam miałam poczucie właśnie takiej autentycznej, niesnobistycznej, ale autentycznej rozmowy z twórcami o kinie w najczęściej w pięknych okolicznościach przyrody. I moim marzeniem było, ja przecież to jest impreza z ogromnym już doświadczeniem, ja przyszedłem dopiero w pewnym momencie działalności kina na granicy, było odtworzenie tego klimatu, który pamiętam z autopsji. I muszę powiedzieć, że to się naprawdę udaje, że ta publiczność jest wielopokoleniowa. Jak obserwuję, czy to w Teatrze Pięknym Cieszyńskim, gdzie kręcona była Ziemia Obiecana, ale i nowy film Pawlikowskiego, te 600 miejsc wypełnionych po brzegi, no to tam są zarówno rodzice kinomani, jak i wnukowie, podejrzewam, bo dziadkowie również. I mnie to najbardziej cieszy, że, że ta publiczność po prostu kocha kino. To jest, myślę, że wrócę do pierwszego twojego pytania, skąd się bierze ten entuzjazm artystów, bo oni czują, że ta widownia jest unikatowa o tyle, że u nas, myślę, że to jest wielkie szczęście, nie ma konkursu, nie przyznajemy nagród, dlatego to jest przegląd a nie festiwal. Nie rozwijamy czerwonych dywanów, nie ma ścianek, uh -huh. nie ma paparacji, niekoniecznie jesteśmy. Bardzo dziękuję Ci za ten wywiad, ale z mojej perspektywy niekoniecznie jesteśmy zainteresowani jakąś wielką e, po, balonem medialnym. To oczywiście jest ważne i bardzo staramy się być absolutnie profesjonalni pod każdym możliwym względem, ale działają tu inne parametry e, naturalności, żarliwości, chęci uczestnictwa w jakimś no, święcie, że ta majówka jest świętem, radością. Dlatego jeżeli ktoś mi mówi, że chodzi na pięć filmów dziennie, to ja się bardzo cieszę, ale jak ktoś mi opowiada Panie Łukaszu, byłem na jednym filmie, ale za to się zakochałem, albo za to byłem na smarzenym syrze, albo wędrowałem po okolicach, to my też się cieszymy. Są świetne koncerty, znakomici muzycy, są ten właśnie obszerny program literacki. No właśnie wyczytałem też w programie, że na przykład literaci czy aktorzy będą czytać dzieciom. Tak, to jest w ogóle. Też mam gdzieś nawet listę, bo słuchaj, będziesz zdumiony, co to za aktorzy. To jest od paru lat. W pięknym parku przy muzeum z kwitnącymi jeszcze, no już przekwitającymi z wolna wówczas, czyli w maju. Na początku maja drzewami, a wiadomo, że Cieszyn słynie z magnoli. Rozkosze literatury dziecięcej. Tam są dzieci albo ci, którzy się czują dziećmi, bo czasami widzę, że dorośli rodzice są jeszcze bardziej no, uszczęśliwieni. Tak, no, ale do, posłuchaj, do, do jaki końca. to jest skład. 29 kwietnia Grażyna Błęcka-Kolska i Maria Gładkowska. Dzień później Tomasz Szuchart i Kamila Kubot. Potem te bajki czytali będą dzieciom. Katarzyna Herman i Piotr Trojan. Tomasz Ziętek i Delfina Ziętek. No i na koniec 3 maja twórcy filmu naszego zamknięcia. Droga bardziej przemierzana. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska. Więc droga przemierzana to jest premierowy tytuł stąd pewnie pomyłka no, staw niesamowity to powiedzmy troszeczkę o kinie naszych sąsiadów bo wiem że dwie retrospektywy ważnych twórców za naszej granicy w tym roku na festiwalu zagoszczą między innymi retrospektywa Iwy Janżurowej no szkoda, że nie ma Martina Nowosada, czyli dyrektora po stronie czeskiej. No to jest ikona, ale my ją pamiętamy oczywiście. Pamiętam w zeszłym roku byłem na festiwalu w Karlowych Warach, gdzie był dokument poświęcony i Jan Żurowy, otrzymywała nagrody, więc mogłem zobaczyć z jakim ona się cieszy Estymą, jak ona jest uwielbiana. No nie wiem, ja bym tak porównał, nie wiem, do Ireny Kwiatkowskiej, gdyby żyła, myślę, że cieszyłaby się z taką postacią. Jest wybitna aktorka komediowa, ma na koncie również role dramatyczne, no a my oczywiście e, wspominamy, w rzewnej pamięci mówię, my, moje pokolenie, starsze pokolenia, młodsi, może już nie, z tych kultowych czeskich seriali, na przykład ze szpitala na peryferiach, czy e, z Arabeli, no, to jest wielka aktorka, wciąż działająca, myślę, 85 że tak, lat. Tak, ale... I przyjedzie. Zapowiada, że będzie. W ogóle mam, dostam wykaz, to absolutny najazd w najlepszym tego słowa znaczeniu twórców z Czech, bo to jest też tak, myślę, że warto o tym wspomnieć i tutaj trochę za, nie odpowiedziałam ci precyzyjnie na poprzednie pytanie. My pokazujemy filmy czeskie po stronie polskiej, polskie po stronie czeskiej, czeskie po stronie czeskiej, również oczywiście i polskie. U, tak. Wszystkie filmy polskie są z napisami czeskimi, specjalnie produkowanymi na potrzeby festiwalu. Czeskie i słowackie i węgierskie też, bo na przykład będą filmy na Sabo w tym roku zapowiedział no, nowy film Żar według Szandora Marajego z Ralfem Feinsem i Vigo Mortensenem i Helen Miren. Mhm. Ta ofi oficjalnie informacja pojawiła. My pokażemy pułkownik Redla i Mefisto i to nabiera w jakiejś takiej szczególnej mocy po ostatnich wydarzeniach na Węgrzech, tym bardziej... To między tą siłą a bezsilnością tak, trochę. Tak, tym bardziej, że mam jeszcze jedną sekcję. Adam Michnik poleca i właśnie Adam Michnik od paru lat stały gość naszej imprezy właśnie wybrał pułkownika Redla w gronie swoich u, ukochanych filmów. To już na zakończenie. Na ile ten dzisiejszy festiwal jest jeszcze przeglądem kina Europy Środkowej, a na ile staje się miejscem takiej rozmowy o współczesnym doświadczeniu. Myślę... Wierzę, mam nadzieję, że jest i jednym i drugim, że to jest miejsce, w którym rozmawia się, no właśnie nie zawsze, tylko bardzo poważnie. To nie jest konferencja naukowa, raczej to są rozmowy, które mają charakter, nie chcę powiedzieć pretekstowy, ale nie jakoś szczególnie głęboko diagnozujący współczesność, no ale odbędzie się w ramach festiwalu, bo po co roku się odbywa taka duża debata, poświęcona polskiemu kinu, którą będę miał e, przyjemność poprowadzić, z udziałem reżyserów. E, ona się odbędzie przed seansem filmu Good Boy Jana Komasy i wnioski z tych debat z ostatnich lat, one są trudne, bo opowiadają o e, no jednak w wielkich kłopotach, w jakich znalazło się polskie kino, to one się łączą z finansowaniem, e, z uciekającym widzem, coraz mniej widzów na polskim filmie, tak z, ze smutkiem e, przyglądam się ostatnim miesiącom, gdzie właściwie polskich premier nie ma. To są wszystko wnioski niezbyt wesołe, a kino, czy kino na granicy, gdzie tych widzów jest mnóstwo, to jest dobre miejsce, żeby o tych rzeczach porozmawiać w gronie reżyserów, w gronie twórców najlepszych polskich filmów, których zaprosiliśmy. Mhm. To, żeby nie było tak pesymistycznie, to na, na zakończenie gdzieś czytałem ostatnio badania, że pokolenie Z chodzi do kina częściej niż te poprzednie, więc jest, jest nadzieja w tych najmłodszych. Nie wiem jak z kinem, ale na kino na granicy przyjeżdża na pewno. O rozpoczynającym się pojutrze 28. festiwalu Kino na Granicy, odbywającym się równolegle w polskim Cieszynie i czeskim Cieszynie, opowiada Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za wizytę w Bardzo Studio dziękuję dwójki. i zapraszam. Dziękuję. To było skerce z drugiej Symfonii de Dur Ludwiga van Beethovena w nagraniu katalońskiego zespołu Le Concert de Nation pod kierunkiem Jordiego Savala. Za 7 minut dziewiąta pora na nasze pierwsze muzyczne rozstrzygnięcia w poranku, bo nową płytę tygodnia zatytułowaną French Orchestral Favorites z utworami największych francuskich kompozytorów w nagraniu Orkiestry Symphonia of London pod batutą Johna Wilsona. Ten album zdobywa dziś u nas Pan Jacek Sturawy. Z kolei nagrodę dodatkową, także krążek z tytułem French, ale w wydaniu Muzyków Polskich Jana Krzeszowca i Tym Tymoteusza Biesa otrzymuje od nas Pan Ryszard z miejscowości Brójce. Gratulacje dla dzisiejszych szczęśliwców kolejna szansa na zdobycie naszej płyty tygodnia codziennie w porankach do soboty. No i tak kończymy to poniedziałkowe, poranne spotkanie. Dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas od szóstej. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia. A na zakończenie Klaudia Baranowska, która wybiera w tym tygodniu muzykę, proponuje dziś energię, rytm i amerykański ball czyli uwerturę do musicalu Girl Crazy, George Jagger gra WDR Sinfonii Orchester pod dyrekcją Wayne'a Marshalla.